I was looking out the road when I heard the noise behind me And I saw them standing there, one, two, three And I knew that I was shagged, I did nothing they could find me And the hate was on their faces plain to see Well it's great to see you lads, it's long since inside Robbed you, did you miss the hundred pound took that day And I reached inside my coat and I read them my prescription And I laughed it out. they turned and ran away to idziemy serdecznie witamy dzisiaj podcast kolejny, czyli wiosennie chyba już majowo witamy państwa i znajdujemy się dzisiaj w samym środku. Gniazda Orłów, Orłów Irlandzkich, czyli Towarzystwo Polsko-Irlandzkie. Czyli serdecznie witamy już z Panem Krzysztofem. Przeszliśmy na Ty, czyli nie będzie już Pan Krzysztof, tylko Witam Krzysztofie. Witam serdecznie. Witamy wszystkich słuchaczy. Dzisiaj będzie inaczej niż zazwyczaj, czyli zazwyczaj jest inaczej niż zazwyczaj. O Irlandii dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli dokładnie Towarzystwo Polsko-Irlandzkie i przemiły Krzysztof Szram. Widziałem w jakiejś gazecie napisali, że Pan ma nazwisko Krzysztof Szrama. Nie, nie, ale to zdecydowanie jest jakiś lepszy językowy, Dokładnie. Krzysztof Szram. Krzysztof Szram, założyciel i prezes Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego? Zgadza się. Dokładnie. Prosiłbym, bo tu mamy taką koncepcję, pytanie-odpowiedź, pytanie-odpowiedź, prosiłbym może na sam początek odpowiedzieć, dlaczego towarzystwo i jak to wszystko się zaczęło. Historia towarzystwa jest dosyć długa, bo nie, formalnie rzecz biorąc funkcjonujemy od 90 roku, a więc już z górą 15 lat minęło. Natomiast sama, sam pomysł jakby promowania Irlandii pojawił się jeszcze wcześniej, w latach 80. Nie ukrywam, był to jakiś tam mój pomysł, mój jakiś konik. Kiedy jeździłem jeszcze jako licealista sobie stopem po Europie, spotkałem bardzo wielu ludzi z całej Europy. Francuzów, Niemców, Belgów, Holendrów, Duńczyków, Norwegów. I Irlandczyków właśnie, między innymi. To były te wyjazdy przez dusz, duszpasterstwo akademickie? E, tak, to było robione przez dusz, duszpasterstwo no. akademickie Dominikanów w Poznaniu. Góra. E, też Ojciec Góra maczał no. w tym walce, aczkolwiek może nie aż tak no. w sposób zaawansowany. No. Natomiast faktem jest, że dzięki Dominikanom wtedy wyjechałem... No. Przepraszam, to telefon. Pewnie I Arek okay. dzwoni. Wycisz. Okay. Przepraszam. Okej. Okay. Wtedy właśnie dzięki Dominikanom faktycznie była jedyna możliwość dla młodego człowieka, żeby wyjechać gdzieś na zachód. No. I no właśnie we Francji podróżując sobie troszeczkę po Francji, zahaczając też o słynne tezę. Tam wtedy spotkałem pierwszych Irlandczyków, no i co tu dużo gadać. Najbardziej właśnie z Irlandczykami potrafiłem się dogadać, porozumieć, i to nie chodzi tutaj o kwestie językowe, natomiast chodzi przede wszystkim o kwestie mentalne. Z Irlandczykami się najbardziej mogłem zrozumieć w tym wszystkim. Chwytaliśmy w lot jakieś swoje, swoje sympatie, antypatie. No i nie ma co ukrywać, to była też relacja z którą najlepiej się też spędzało czas wolny, czyli na przykład imprezowało. Tak, sądzę, że z językiem nie było problemów, bo obydwoje chodziliśmy do tej samej szkoły, w tym samym mieście, w te Liceum Ogólnokształcące. I obydwoje mieliśmy za wychowawczynię panią Lubomirę Szymanderską, która... Ja byłem na poszerzonym angielskim, nie wiem jak ty. Ja klasę z poszerzonym angielskim również. Pani profesor Szymanderska, stara, dobra szkoła anglistyczna. Mm. E, no tak, to była legenda, tak, nie szkoły. Tak, pozdrawiam także jej wujka, który projektował, e, nie wiem czy wiesz, projektował pojazd, który jeździł po Księżycu, ten amerykański, no pamiętam jak się nazywał. Szczerze powiedziawszy wiem jak wygląda, natomiast tego, tego faktu z życia Pani Profesor to nie zna. No, no Pani Profesor rzadko się otwiera do, dla nas, ale czasami były momenty, kiedy po prostu mówiła o, o swoim, może nie życiu prywatnym, ale o takich rzeczach, które nie wszyscy wiedzą. Oczywiście Pani Makowska, która mnie też polskiego uczyła, ale chyba tylko w czwartej klasie, bo nam się co rok zmieniał nauczyciel od polskiego, no i moja siostra, która u Ciebie miała historię, ale z tego co wiem, chyba nie bardzo lubiła historię, ale przemilczmy ten fakt, więc, więc... No nie każdy no. musi lubić historię. To to, to, to... Ja miałem historię z Panią Wojtynowską, Aha. było bardzo Też. miło i, i... Dobrze, dobrze wspominam w każdym razie czwarte liceum kształcące. Liceum dla tak zwanych laserów i bananowych dzieci, ale kto chciał, ten umiał. Ja nie żałuję, to był najlepszy okres mojego życia, czwarte liceum. To na pewno dobrze. jest dobra szkoła i nie tylko dla bananowej młodzieży, tak. ale, ale naprawdę dla fajnych ludzi. Ale pamiętamy, że taka chodziła fama po poznaniu, że najlepsze samochody stoją właśnie przed tym liceum. No to, to, to dobra dzielnica. Bo to dobra dzielnica. Dobrze, dobrze dziękujemy. Stormy night she left me at the time It seemed so brutal and so tough. so tough I saw her the other day With her husband and ten kids And I thought she had turned out to be sort of wrong One fine day when I was young As I left the for the first time And it felt as if my life had begun be gone. My old father grabbed my hand I can still recall his words He said be sure to never trust a hippie song. Hippie son There are the things I will always remember they have seen Serdecznie witamy po przerwie, jakaś kosiarka nam za, za oknem hałasuje, ale mam nadzieję, że nie będzie problemów w Krzysztofie, chciałem powiedzieć panie Krzysztofie. Towarzystwo Polsko-Irlandzkie, jaki był cel tego wszystkiego? Jak, jak to się zaczęło? Dlaczego? Wiadomo, już teraz wiemy dlaczego Irlandia, ale skąd y, się wzięło, jakby mo, można powiedzieć, zafascynowanie Irlandią? Z... Znaczy wiesz, to jest przede wszystkim taka rzecz, że y, zaczę zaczęliśmy się tutaj raz, razem, z, razem z przyjaciółmi interesować Irlandią, kiedy tak naprawdę Irlandia dla Polaków była kompletną abstrakcją, gdzie przeciętny Polak na hasło Irlandia mylił ją z Islandią, nie miał zielonego pojęcia i był kompletnie zielony, jak Irlandia jest zielona. Dlatego poprzez te moje kontakty z Irlandczykami, gdzie nie ukrywam, zafascynował mnie ten kraj, ta kultura i historia, zacząłem opowiadać to wśród znajomych, te historie o Irlandczykach, wspaniałych Irlandczykach, których poznałem. Oni z kolei zaczęli się też interesować i tak to zaczęło rosnąć i promieniować naokoło. Aż wpadliśmy na pomysł w 1990 roku, żeby założyć stowarzyszenie, które by poświęcało się promowaniu Irlandii w Polsce. I tak powstało Towarzystwo Polsko-Irlandzkie. Czyli celem naszym generalnie było jest i cały czas będzie promowanie przede wszystkim Irlandii w Polsce. I tu od razu wyjaśniam jedna, jedną rzecz. Irlandia jest już bardzo dobrze znana w Polsce poprzez to, że otworzyła rynek pracy i tysiące Polaków pojechało na Zieloną Wyspę. Natomiast śmiem twierdzić, że Irlandia nadal dla wielu, nawet tych tysięcy, które tam są, jest tak naprawdę w ogóle nieznana, bo de facto większość ludzi koncentruje się na zarabianiu pieniędzy, a o Irlandii jako takiej niewiele, niewiele wie i nadal jest zielona. Stąd my się programowo nie zajmujemy w ogóle na przykład pośrednictwem w załatwianiu pracy czy w ogóle kwestiami pracy w Irlandii, bo to jest nie nasza browa i to nas nie interesuje. Natomiast zajmujemy się generalnie pokazywaniem, Jaka jest Irlandia, jaka jest z plusami i minusami, z atrakcjami, jak i z życiem takim prozaicznym, czasami szarym, brutalnym i czasami zupełnie irracjonalnych posunięć, które robią mieszkańcy na tej Zielonej Wyspie. Także przede wszystkim chcemy pokazać, jaka ta Irlandia jest. I tak się zaczęło. Ja pamiętam, jak dwa lata temu wyjeżdżaliśmy, jak się przygotowywaliśmy do wyjazdu, bo mówię, przygotowania były dość poważne i też pamiętam, tutaj się wybrałem, ale chyba z tobą nie rozmawiałem, jakaś była inna, przyjemna y, pani, miła, i chyba z nią rozmawiałem, wziąłem jakieś ulotki, broszury i chyba to na tym się skończyło, ale pamiętam też, że Irlandia dla mnie to była właśnie Shineda do Conor, YouTube i, i typowy irlandzki pub. I, i, I właśnie tak chyba jak mówisz, że Irlandia dla mnie była jakimś odległym krajem i zacofanym, ale po przybyciu tam okazało się, że to wcale nie jest tak źle jak to wszystko wygląda, no może teraz, teraz troszeczkę nasi współ jakby można powiedzieć Polacy troszeczkę wypaczają ten, ten, ten wizerunek Irlandii, ale dobrze, nie będziemy o tym rozmawiać, to są nie nasze sprawy. Dobrze, Towarzystwo Dlaczego i to już 15 lat w zeszłym roku? 15 lat w zeszłym roku od formalnej jakby rejestracji, od takiego powstania formalnego, to jest 15 lat. Natomiast jak powiedziałem, ta fascynacja trwa przynajmniej już około 20 lat. Czyli towarzystwo non-profit, czyli nie masz w zasadzie z tego żadnych pieniędzy, jest to czysta miłość, fascynacja? Tak, jest to stowarzyszenie non-profit. Ja mam normalnie pracę zawodową, pracuję w szkole, uczę. Czwarte liceum, Czwarte liceum, tak, żeby było śmieszniej. E, nikt nie jest zatrudniony w towarzystwie, także jest to działalność non-profit. E, funkcjonujemy tylko i wyłącznie dzięki temu, że mamy e, jakby no hojnego sponsora. I e, tylko nie. dlatego. To podcast jeden, dwa, dwa. nie tylko dla Charakter. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Mm. Tylko dla orów First, best and always. Dzień dobry, dzień dobry, nazywam się Płuc i przewodu Dobrze, wracamy do naszej rozmowy, wspomniałeś o tym, że mamy sponsora, w zasadzie mówię o towarzystwie, jakieś szczegóły? Znaczy, tak, generalnie towarzystwo jak, jak wspomniałem jest towarzystwem non-profit, nie ma tutaj żadnych nie prowadzi działalności gospodarczej, nie, nie, nie czerpie żadnych korzyści jakiejkolwiek swojej działalności, nikt nie jest tutaj zatrudniony na stałe, także to jest grupa skupiająca fascynaty, którzy chcą coś po prostu zrobić. I faktycznie nie mielibyśmy możliwości funkcjonowania, gdyby nie działalność sponsora, który, który wspiera naszą działalność już od paru dobrych lat, czyli Banku Zachodniego WBK, który należy do AIB Group, czyli Allied Irish Banks, którzy operują tutaj na rynku polskim. To tak się złożyło, że nasza działalność generalnie w ogóle została bardzo mocno tutaj dostrzeżona, jeśli chodzi o Poznań, ponieważ zaczęło tutaj działać również w, 1900, w, 2000, w 2001 roku, zaczął działać w Poznaniu konsulat honorowy Irlandii. Dalej mamy również tutaj Fundację Kultury Irlandzkiej, która działa w Poznaniu, a od stycznia a bieżącego roku, to właśnie też w Poznaniu tutaj działa Irlandzka Izba Turystyczna Tourism Ireland. Tak więc można zaryzykować twierdzenie, że Poznań stał się taką... ...irlandzką stolicą w Polsce, tak by to można określić. Oczywiście ambasada Irlandii mieści się w Warszawie, natomiast ta merytoryczna działalność. My się papierami się... zajmujemy, a my tutaj duszami. <grych> tak by można to powiedzieć. Znaczy, tutaj jest ta dynamika, to jest to no. dynamiczne przełożenie. E, Warszawa formalna, natomiast y, Poznań jest tutaj działalnością, prowadzi taką działalność bardziej aktywną, e, bezpośrednią. już. Tak bym to określił. No i tak ma być. Warszawa na papiery, a my tutaj zajmujemy się uczłowieczaniem ludzi i informowaniem, co się dzieje na Zielonej Wyspie. Dobrze. Też troszeczkę może jeszcze o, o rzeczach towarzystko gospodarcze, czyli 1% podatku, jak tu właśnie niedługo spotkamy się, rozliczamy, czy możemy przekazać 1% podatku naszego właśnie towarzystwu? Jak to Te wygląda, towarzystwu nie, ponieważ jak wspomniałem, tutaj działa przy towarzystwie razem z towarzystwem Fundacja Kultury Irlandzkiej. I na Fundację Kultury Irlandzkiej można przekazać 1% należnego podatku. Fundacja Kultury Irlandzkiej posiada status organizacji pożytku publicznego i to jest właśnie jakby ciało, któremu dedykowane może być właśnie 1%. Specjalnie tutaj skupiliśmy się tylko na jednej organizacji, żeby po prostu nie doprowadzać do paranoi i rozdwajania tych, tych wszystkich działań. Jest to jedyna organizacja promująca, promująca Irlandię w Polsce, która ma status pożytku publicznego. Świetnie, świetnie. Cieszę się tym bardziej, że to Poznań Poznań, że to wszystko tutaj Zgadasz się rozwija. Się. Y, mamy też troszkę babów w, Dubl w Dublinie, co ja mówię, w Poznaniu irlandzkich. No nie Podajesz, jest tak dobrze, są dwa. Dwa, Dubliner i jeszcze jakiś jeden na. Dubliner to już jest pub legenda w Poznaniu, tak. bo istniejący 10 lat. No tam różne, z różnymi opiniami na jego temat można się spotkać, natomiast fakt faktem, że istnieje już grubo ponad 10 lat. Na mecze, tak. na mecze Lecha z chłopakami chodzę, bo tam mają duży telebim i zawsze można Zgadza się. dobre piwo wypić i pokipicować. Zgadza się, natomiast od końca 2005 roku działa w Poznaniu drugi pub, który funkcjonuje nadzwyczaj dynamicznie. Pub Brogans przy ulicy Szewskiej. E, słynie przede wszystkim z bardzo wielu koncertów, które organizuje. W zasadzie można powiedzieć, że w ciągu, no ilu, pięciu miesięcy, kiedy ten pub istnieje, bo istnieje w zasadzie od przełomu, od, od grudnia 2005 roku do końca kwietnia, teraz jesteśmy na końcu kwietnia już 2006 roku, e, pan Brogans e, gościł całą plejadę polskich zespołów e, jako jedyny do tej pory w, w Poznaniu. Gości również regularnie muzyków z Irlandii. Tak, YouTube, YouTube ma przyjechać specjalnie do tego pubu w lipcu prawdopodobnie. <głos> Czy znaczy, Może nie YouTube jako YouTube, natomiast <głos> będzie rzeczywiście robiony z lot fanów YouTube Pawy <głos> tak. Pubie Wszystko Państwo mogą przeczytać na stronie towarzystwa. Dobrze, a ja widziałem jeszcze na Starym Rynku jest coś takiego, co się nazywa Szamrok. Klub Szamrok w tak. Starym Rynku w Poznaniu jest to takie jakby wielkie nieporozumienie, to znaczy nazwa brzmi bardzo irlandzko, natomiast Koniczynka już nie wygląda irlandzko, bo jest czterolistna, a jest to po prostu... Coś w rodzaju dyskoteki, tak, tak. Przez, które z Irlandii nie ma absolutnie nic wspólnego. Tak, widziałem właśnie billboardy na mieście, takie y, mobilne billboardy i jeśli Państwo się wybierają na przykład do tego klubu w sobotę, to można wygrać wycieczkę do Hiszpanii, nie do Irlandii. Klub Shamrock, nie polecamy. Y, dobrze, i ulubiona muzyka, Krzysztofie, może byśmy coś posłuchali w końcu? E, moja ulubiona muzyka to może będzie zaskoczenie, ale to jest Pan rock. Proszę bardzo. Może być również irlandzki. Dobra. Blabor whisky polecam. Dobrze. Taka Arek jest starym pakrokowcem. Pozdrawiam tutaj Arka. To co słuchamy? Rostosuję się. Dobrze. Rzeczywiście witamy po porcji dość głośnej i hałaśliwej muzyki. Chciałbym się spytać, mniej więcej taki codzienny dzień, abstrahując od, od zajęć szkolnych, jak wygląda dzień w towarzystwie, czym się mniej więcej zajmujecie, jakie są, taki codziennik, jakby, jak, jakbym tak powiedział. Generalnie, tutaj towarzystwo jest czynne codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 14. Oczywiście możemy też tutaj być do dyspozycji popołudniami, ale to już jest kwestia indywidualnego umówienia się. Towarzystwo generalnie udziela przede wszystkim wszelkich informacji dotyczących wyjazdów do Irlandii, również dotyczących pracy, natomiast jak podkreślam, dotyczących na przykład procedury podjęcia pracy, a nie samych ofert, tym się w ogóle nie zajmujemy, dotyczących wyjazdów turystycznych, bądź to pomagamy osobom, które piszą jakieś prace licencjackie czy y, magisterskie dotyczące Irlandii. Tutaj warto razmienić, że posiadamy najbogatszą w Polsce bibliotekę poświęconą Irlandii, dedykowaną Irlandii, ponad 700 tytułów, także jest w czym wybierać i to pozycje wydane w Irlandii, jak i w Polsce. Na przykład w Bibliotece Publicznej w Dublinie jest około z tego co pamiętam niecałe 40 polskich książek, więc proszę bardzo, tutaj zainteresowanie w tą stronę jest o wiele, wiele większe. Znaczy no umówmy się, że może w, tutaj w Polsce, w towarzystwie, e, bardziej się tym interesowaliśmy, żeby zgromadzić ten zbiór niż no. Irlandczycy, żeby zgromadzić polskojęzyczne. Natomiast myślę, że gdyby i ambasada zadbała bardziej no. o to, to też by tych książek nie no, Ambasada było pewnie ma mnóstwo problemów z Polakami, którzy tam są. No i, to już jest osobna, no, już jest, osoba, nie wnikamy jest bajka zupełnie. Towarzystwo generalnie też cały czas utrzymać taką działalność otwartą, jakby wyjść na zewnątrz, dlatego też zapraszamy do naszej siedziby przy ulicy Kramarskiej 1 na pokazy filmów irlandzkich. Staramy się utrzymać coś takiego cały czas jak czwartek z kinem irlandzkim, gdzie pokazujemy różne filmy dedykowane Irlandii. Dwa, organizujemy również prelekcje tematyczne poświęcone konkretnym jakimś wydarzeniom bądź różnym tutaj Tematom interesującym, jeśli chodzi o Irlandię poświęconym na przykład turystyce, historii, geografii, również, także przeróżne e, takie dziwne spotkania organizujemy. W najbliższym czasie będziemy mieli na przykład bardzo rozbudowane spotkanie poświęcone równej 90. rocznicy powstania wielkanocnego w Irlandii, e, która to rocznica właśnie niebawem mija. Właśnie właśnie teraz do tego wrócimy. To jest właśnie taka działalność, powiedzmy, bieżąca, bardziej hmm. komunikacyjna, informacyjna, gdzie każdy, jeżeli go interesuje, Irlandia może do nas przyjść, może zadzwonić, a my postaramy się pomóc jak tylko będziemy mogli. Czyli wszystko chętnie, aczkolwiek jeśli przyjdzie jakiś na przykład Jasiu i spyta się załatwcie mi pracę i powiedzcie mi gdzie mam mieszkać, to nie, to nie do nas. To nie do nas, dostaną jedynie, dostanie taki Jasiu właśnie, dostanie hmm. jedynie wtedy e, na miarę stron internetowych pośrednictwa pracy, powiemy mu e, na co ma zwracać uwagę szukając pracy, natomiast nie dostanie nic tutaj e, podsuniętego pod nos, będzie musiał sobie sam radzić. I cały czas tutaj powtarzamy już, już do znudzenia, że jeżeli jedziesz do Irlandii, to na Boga władaj chociaż w, w stopniu podstawowym językiem angielskim. Tak, to to, jest, to są prorocze słowa. Z, z, wiemy oczywiście, jak to się mówi, z własnej autopsji, że z tym angielskim u Polaków jest nie za bardzo. Chciałem się spytać po 1 maja 2000 roku, czy ilość tak zwanych jaśów tutaj wzrosła, czyli po prostu czy ludzie masowo przychodzili tutaj w celu nie tylko informacji, ale powiedzmy, jak już wspomnieliśmy wcześniej, dowiadywania się o pracę. Znaczy Jak rozumiem, myślisz o 1 maja 2004 tak, roku. Tak, tak, a ja powiedziałem? 2000 roku. Aha, tak. Czyli po wejściu Polski do tak, Unii. Tak, tak to, to był rzeczywiście taki był szok niebywały bo faktycznie Irlandia, to warto przypomnieć, Irlandczycy, Irlandia jako pierwszy kraj obok Wielkiej Brytanii i Szwecji bodajże, bezwarunkowo otworzyli rynek pracy dla Polaków. To spowodowało rzeczywiście wielki odpływ takiej fali emigracji zarobkowej do Irlandii przede wszystkim i do Wielkiej Brytanii, do Szwecji w mniejszym stopniu. I nie ma co ukrywać, to był temat wiodący telefonów, maili czy wizyty osób, które tutaj zawitały na Kramarską przede wszystkim dotyczący pracy. Najpierw to oczywiście opierało się przede wszystkim na stwierdzeniu, co trzeba zrobić, żeby podjąć legalną pracę. To rzeczywiście przez pierwsze tygodnie było bardzo niejasno, nawet przez samych Irlandczyków interpretowane. Później niestety pojawiły się też takie zapytania typu, załatwcie pracę. I rzeczywiście jest to, jest to po dziś dzień temat wiodący. Na szczęście, na szczęście, i to jest rzecz bardzo fajna, przynajmniej od zeszłego roku pojawia się coraz więcej pytań dotyczących turystyki w Irlandii, co warto zobaczyć, gdzie się zatrzymać. Także jest to budujące. Dobrze, kończymy tematy polityczno-egzystencjalno-ludzkie. Po przerwie wrócimy turystyka i upodobania pana Krzysztofa. Nie tylko dla samotnych. Nie tylko dla żonatych. Nie tylko dla Polaków. Nie tylko dla orłów. <głos> Żadna dziewczyna nie da Ci tego, co podcast dla orłów z miasta irlandzkiego. Słuchacie podcastu Nie Tylko Dla Orłów, mówi o sumieniu Łukasza Witkowskiego z Detroit. Słuchacie rewelacyjnego, niesamowitego, cudownego podcastu Nie Tylko Dla Orłów. Dziękuję. Człowieku, czy zdajesz sobie sprawę, czego za chwilę doświadczysz? Local news, people, witamy, witamy, witamy. Co teraz mamy? Spojrzę w moje notatki. Może o turystyce trochę. Ja, mówiąc szczerze... Będąc w Irlandii nie tylko zajmowałem się pracą, ale w wolnych chwilach dość dużo jeździłem po Irlandii i oprócz dolnej części, w zasadzie wschodnio-południowej -wschodnio części Irlandii, to zwiedziłem w zasadzie całą Irlandię. A Ty Krzysztofie, jakie Twoje ulubione miejsca w Irlandii? Pierwszy raz kiedy byłeś? W 1994 e, roku pojechałem po raz pierwszy. Od tego, od tego roku, od 1994 mm -hmm. praktycznie jestem co roku, czasami kilkakrotnie w roku w Irlandii, mm -hmm. turystycznie tylko i włącznie w zasadzie. Moje ulubione miejsca to jest przede wszystkim zachodnie wybrzeże Irlandii. Uwielbiam Wyspy Aram, uwielbiam Connemara. To są takie moje rzeczywiście hity. Bardzo podoba mi się półwysep Dingle na południowym tam, zachodzie. Tam nie byłem właśnie. Jest, jest naprawdę być. wspaniały. Bardzo lubię również Donegal. Bardziej taki właśnie dziki, surowy. Tak. Wielką frajdę sprawia mi chociażby wspinaczka, czy wejście w zasadzie na górę Świętego Patryka na obrzeżach Konemary, to, tam, to frajda, tam też nie było frajda naprawdę niesamowita jest nie coś takiego, tutaj... przepraszam, że przerywam tam są chyba takie doroczne jakieś spinaczki. Kiedy jest, Są yy... pielgrzymki. pielgrzymki, przepraszam, pielgrzymki, pielgrzymki, w pielgrzymki w sierpniu i po prostu tysiące Irlandczyków, po prostu każdy, każdy Irlandczyk, z tego co wiemy, raz w życiu musi po prostu wspiąć się na tą górę, tak jak i zbudować dom i posadzić drzewo. Więc... Tak, to jest coś, coś takiego porównywalne no. trochę do pielgrzymki muzułmanów do Mekki, faktycznie każdy Irlandczyk no, wypada przynajmniej, żeby raz w życiu wlazł na świętego Patryka. Także sierpień nie jest... Mówimy o górze. O górze świętego Patryka. Nie jest to rzeczywiście dobry pomysł, żeby iść w tych procesjach, bo to są wtedy procesje praktyczne. jak u nas na Giebont ludzie wchodzą też tam w Tatrach, to, to tak na świętego Patryka lepiej jechać na przykład w lipcu albo we wrześniu. Ja byłem w zeszłym roku w czerwcu, bardzo blisko, chcieliśmy wejść, ale była straszna mgła i padało, jak, jak, jak to w Irlandii. Chociaż jestem przeciwnikiem mówienia, że w Irlandii, w Irlandii ciągle pada, ale Wyjątkowo w zeszłym roku po prostu były straszne chmury i, i deszcz i nie udało się wejść, a mieliśmy to w planach, więc mam nadzieję, że jeszcze posiedzę rok, dwa w tym kraju, może troszkę więcej, i, ale na pewno, na pewno zdobędę tę górę. Przepraszam, przerywam. Znaczy na pewno warto tam pojechać. Uh -huh. Innym takim moim ulubionym miejscem jest wyspa Akil na zachodnim. O, to Fab Sommejo. Naprawdę bardzo, bardzo sympatyczne miejsce. Jeżeli ktoś oczywiście szuka ciszy i spokoju, to może tam takie, takie właśnie klimaty znaleźć. Osobną bajką w ogóle jest... Północy, ...która jest również bardzo atrakcyjna, zwłaszcza całe tak zwane wybrzeże, wybrzeże chlapstwa Antrim z bestylarnią w Bushmills, z groblą olbrzyma. To też jest niesamowite wrażenie, jeśli chodzi o, o turystyczne balon. Właśnie to Irlandia, to Irlandia Północna, ale przypomnijmy, że w zasadzie Irlandia dla Irlandczyków nie jest podzielona z jedną wielką wyspą. No i tylko podziały polityczne dzielą, że tak powiem, na północ i południe. Aczkolwiek ilekroć jeździłem do Belfastu albo gdzieś jeszcze wyżej, nie było żadnej granicy pomiędzy Irlandią, a Irlandią Północną. Zgadza się. Także Irlandia, jak tu sam mhm. powiedziałeś, to jest jedna wyspa, o Irlandii się mówi po prostu o Irlandii, a podziały administracyjne są. Zostawmy po podziały polityką. Chwilowe. Nawet w sporcie, jeśli są... Jeśli jest finał Harlingu albo Carlingu, nie Carlingu, tylko Harling, przepraszam, to jest właśnie All Island Final, czyli, czyli ogólno-irlandzki finał tych rozgrywek. Dobrze, z turystyki wyszliśmy na sport. Jakiś ulubiony irlandzki sport? Nie jest ich dużo, ale nie wiem, czy lubisz na przykład oglądać te ich sporty? E, lubię je oglądać, dlatego że ich kompletnie nie rozumiem. Natomiast faktycznie faktycznie, i Harling, a, i Gaelic Football są interesujące. Halo, tu mówi Zuza, Wejdź na naszą rewelacyjną stronę w Nie tylko dla Koło. We wtorek ministruje Roman. Halo, Roman mówi. Halo, Roman. Tutaj Roman mówi na stronie, mówi Roman. Zapraszamy. Halo, kto tam? Kto tam wchodzi na stronę? Kto tam wchodzi? Halo, głosować proszę, głosować. Najlepszy podcast! Halo, Zuza, to do, do ciebie! Halo, ww, nie tylko laurów.com. Nie będę powtarzać. Halo, Zuza! Halo, to znowu do ciebie! Halo, To ja Zuza. Napisz do nas ww. nie tylko laurów. .com. Cześć. Mówię Jacek jak z podcasting.pl Słuchacie podcastu Nie tylko dla Orłów. No to może jeszcze raz. Tu radio, przepraszam, tu podcast Nie tylko dla Orłów. Z Zielonej Irlandii. Pozytywne zacisze. Audycja Borysa Kozielskiego. Nie, weźcie, nie Spotkania, muzyka, książka, podróże dalekie i bliskie. Serdecznie zapraszam. Pozitywne zacisze.pl Open Dublin and got sick as a dog but in a I barely made at home I was thinking about the time I used to stand my and along all I And the holy pictures through the paper passing boy. I was thinking about the time I used to stand my feet and then and I wish to God I was in the pub where I'd be warm and dry and then she sang a song she sang me the rocky road to Dublin little-yarl though-ily little-yarl then she sang a song she sang me the rocky road to Dublin little-yarl though-wise little I got choked up with the fruit I was thinking about the time I took the jumbo jet to Boston If you don't look away to see the day You'll always see the night And then she sang a song She sang me the rocky road to Dublin Diddly idle, diddle, diddle Diddly idle, diddle, And then she sang a song She sang me the rocky road to Dublin Diddly idle, A girlfriend down a I was thinking about the kind of stupid things some people say I was thinking about the time I had a girlfriend down a goy She was coming and said but I don't care I love her anyway And then she sang a song she sang me the Rocky Road the Dublin little idle dodo dodo idle And then she sang a song she sang me the Rocky Road To Dublin diddly idle dodo dodo idle do -do -do. Dobrze, wracamy do sportu, czyli ulubiony sport? Nie mam jako takiego ulubionego, mm -hmm. natomiast fascynują mnie te sporty irlandzkie, mm -hmm. zwłaszcza harding i Gaelic football, bo to są dwie różne rzeczy, e, chociaż czasami utożsamiane w jednym. Mm -hmm. Natomiast fascynują mnie dlatego, że nie za bardzo rozumiem do końca ich reguły. E, wydaje mi się to zawsze takie połączenie jakby hokeja na trawie z rugby e, jakąś bijatyką trochę amerykańskim futbolem także lubię na to popatrzeć, bo jest to fascynujące przeżycie, bardzo dynamiczna gra także niewątpliwie. Teraz bodajże w lutym było dość precedensowe zdarzenie, gdyż yy, federacja bodajże irlandzkiej piłki będzie, ogólnie irlandzka drużyna piłki nożnej będzie grała na Crow Parku czyli miejscu, gdzie nie był dozwolony futbol, jako skażony irlandzką yy, przepraszam, angielską mm -hmm. krwią I, i to było dość, dość ważne, jakieś Zgadza się, zgadza się, bo ten tak zwany futbol gaelicki jest to właśnie to e, stowarzyszenie, stowarzyszenie GAA, Gaelic Athletic Association e, i to, to jest właśnie krzewiący ten futbol gaelicki, który był jakby e, matecznikiem irlandzkości, e, dlatego futbol jako taki, piłka nożna w naszym rozumieniu jest stosunkowo słabo znana w Irlandii, znaczy umówmy się nie jest popularna, Drużyna i Republiki hmm. Irlandii, owszem, taka jest, natomiast jest ona generalnie słaba dosyć. Trochę jak nasza, tak? E, trochę jak nasza, Bieranina. Dlatego warto zauważyć, taka ciekawostka, przeglądałem sobie wyniki meczów, jakie mieliśmy, miała reprezentacja Polski i Irlandii w ostatnich czasach, to zazwyczaj kończyły się remisem, co dobrze wróży stosunkom polsko-irlandzkim, e, że nie ma tutaj żadnych sympatii. Sara tak, utrzymacie nie? długo? E, no oby, oby, oby. Dobra, y, może coś ze sportów teraz y, o kuchni. Wiadomo, że kuchnia irlandzka może nie jest najzdrowsza naj ani najlepsza, ale w... tyle razy byłeś w Irlandii, może masz jakieś. No, trudno powiedzieć o ulubionej potrawie twojej, bo Irish stew to w zasadzie taki nasz bewstrogonów można by to nazwać, ale czy jakieś takie kulinarne fascynacje też znaczy tutaj jeżeli Ty o, o, o, tak, jeżeli mówimy tutaj o kuchni, to mm. no, no, nie śmiałbym porównać Irish Stew do, do Strogonowa. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy, korzenie kuchni irlandzkiej to jest tak zwana bieda kuchnia. Mm -hmm. Właśnie bieda kuchnia to jest takie początki irlandzkiej kuchni, bo wiadomo ziemniaki, zdecydowanie. To, wielki Irlandia głód. To był, tak zdecydowanie, mm. Irlandia to był, to, był, to, był, to był kraj biedny. Pamiętajmy o tym, że, że cały czas był ten podział Anglicy, hmm. zdobywcy, dominanci i Irlandczycy ta biedota. Czyli tak jak u nas trochę w czasie zaborów. Plus minus, hmm. tak. Z tym, że tam to jeszcze bardziej hmm. boleśnie nawet wyglądało. I faktycznie jedzenie było, było powodowane tym, co, co oni mieli do zjedzenia. Stąd to Irish stew, to jest gulasz poirlandzki i tak naprawdę tam jest wszystko wrzucone do jednego hmm. garnka. Bo i ziemniaki, i warzywo, i mięso, baranina oczywiście, bo baranów hmm. najwięcej. Warto zwrócić uwagę, że wołowiny stosunkowo mało, bo bydło było przede wszystkim mleczne, a nie, a nie rzeźne. Ja pamiętam, przepraszam, że przerywam, jak jeździłem po Irlandii, to Irlandia tak można po mojemu bardzo szybko określić, y, że, na górze, że na górze rosną kozy, na dole rosną, y, w środku rosną, rosną, rosną krowy, a na dole y, owce. Tak mniej więcej y, y, uwarunkowania zwierzęce, można, można by tak powiedzieć, po mojemu zauważyłem. A, coś, no coś, coś w tym jest zdecydowanie, natomiast faktycznie tym mięsem najbardziej popularnym uh -huh. jest baranina w Irlandii, co powiem szczerze tak, ja lubię baraninę osobiście, natomiast sztuką jest dobrze baraninę przyrządzić. Mam wrażenie, że Irlandczycy doskonale potrafią robić, przynajmniej ja trafiłem na takie dosyć dobre tutaj dania. Co do Irish stew, to też jest fenomen irlandzki, jadłem Irish stew w bardzo wielu miejscach w Irlandii i w każdym wyglądało to inaczej. Więc to też jest swoisty hmm. fenomen i każdy mówi, że on ma patent na prawdziwe Irish Stew. E, więc co miejsce, to inne zdanie i, inne, i inny, można powiedzieć, krok kultury robienia Irish Stew. Natomiast no, co kto lubi? To jest takie jedzenie dla nas bardziej przyswajalne, bardziej w naszym stylu. E, z kolei no słynne Full Irish Breakfast, czyli śniadanie po irlandzku. E, ciężkie, tłuste, z bekonem, z jajem sadzonym, plus z, kurczakiem z czasem i tak dalej. Ono nas przeraża, bo my generalnie w naszej kulturze polskiej nie jesteśmy przyzwyczajeni do tak obfitych, e, obfitych śniadań. Natomiast z kolei analizowałem sobie, dlaczego Irlandczycy takie śniadania jedzą. Bo to jest z kolei również tradycja tak zwanego śniadania e, robotnika. Ten, który miał iść do pracy i ciężko fizycznie pracować, on musiał mieć siłę. Dlatego on nie jadł sobie delikatnego śniadańka intelektualisty, w związku z tym, że dopiero będzie miał później przerwę lunchową, a więc koło południa po iluś godzinach ciężkiej pracy on musiał jeść coś dużego żeby mieć siłę na cały, na cały dzień pracy często, jeżeli nie miał na przykład lunch. Stąd ma to swoje jakieś tam uzasadnienie, że tam mamy ten cały taki przegląd. Możemy abstrahować się tutaj od tego, czy to jest zdrowe, czy nie bo to jest inna historia. Ja byłem ciężko przerażony jak pierwszy raz jadłem o godzinie 8 rano full Irish breakfast natomiast później do tego przywykłem i bardzo mi się to podobało bo dopiero byłem w stanie coś zjeść pod wieczór, kiedy kiedy rzeczywiście zgłodniałem. Tak, bardzo często widać na przykład na, na ulicy takie szyldy full Irish breakfast serwowane cały dzień na przykład, też tak bywa. Więc, więc nie tylko śniadanie można jeść na śniadanie, można sobie czasem po pracy wpaść na siadanko. Dobrze. Zdecydowanie, natomiast ciekawą jeszcze rzeczą jest wracać do kuchni irlandzkiej, coś co mi się też bardzo podoba, ale to już trzeba lubić, a mianowicie bardzo rozbudowana kuchnia owoców morza. No wiadomo, Irlandia to wyspa, rybołówstwo potęgą irlandzką jest niewątpliwie. Cały czas tam te różne stwory morskie wylądują na wybrzeżu i faktycznie trzeba przyznać, że Irlandczycy potrafią z nimi zrobić cuda. Nie ukrywam, że jestem wielkim fanem dobrej ryby z frytkami, gdzie te frytki to nie mogą być żadne mrożone, ale cięte, takie, powiedzmy z ziemniaków grubo ciosane, gdzie ryba no, odpowiednio zrobiona jest naprawdę rewelacyjna. A nauczyłem się w Irlandii jeść rybę z octem. w ogóle, co w Polsce kompletnie było nie do przyjęcia. Polecamy chipsy z octem, czyli tak zwane po naszemu... Bo po irlandzku chipsy to są frytki, a u nas chipsy to są w zasadzie chrupki. takie chrupki, o od octowe, tak. Króbki odstawy, Więc... czyli pamiętam jak mi twarz skrzywiała, jak pierwszy raz jadłem właśnie octowe chipsy. Tak, dla nas to jest szokujące, że można z tym octem winnym jeść czy rybę, czy frytki, Tylko ten ocet, czy, um, tylko ten ocet ich nie jest taki cierpki jak nasz. On to jest specjalny nie... ocet spożywczy oczywiście winny bodajże, jakiś tam i tak dalej, tak natomiast jest to, jest to swoisty fenomen mi się to bardzo spodobało Na ocet to też. tak dokładnie natomiast no rzeczywiście jeszcze cała ta, cała ta otoczka owoców morza typu ostrygi typu małże przeróżne mm. kraby i tym podobne no to jest bajer, to jest po prostu fajne, czego mm. u nas nie ma bądź różne takie ekskluzywne ryby typu świeżo złapany na przykład miecznik Rewelacja. Właśnie, ale mi się wydaje, nie chcę się nam chwalić ale po świecie też trochę jeździłem, że ilemczycy jakoś nie umieją chyba sprzedać tej swojej jakby kuchni owoców morza, bo wydaje mi się, że ilekroć gdzieś tam byłem we Włoszech czy we Francji to mnóstwo tego było zawsze w jakichś kartach a oni jakby, no nie powiem, że się wstydzili, ale jakby promowali właśnie ryby z frytkami i Irish Steel. Jakoś w tych kartach nie zawsze uważam, da się zauważyć te wszystkie muszle i te wszystkie, że tak powiem o, o, o owoce morza. Znaczy, wiesz co, może nie do końca a mianowicie to jest. Jest dużo potraw z owoców morza przynajmniej ja takie rzeczy zauważam. Natomiast faktem jest, że one mogą nie być aż tak na, y, promowane mhm. z prostej przyczyny, że to nie jest wytwór irlandzki. Irlandczycy w tym momencie, jeśli chodzi o kuchnię owoców morza, bardzo wiele zaadoptowali z innych. Y, bo oni sami tego mhm. nie mieli. To dopiero przyszło, mhm. po, powiedzmy, w XX wieku. Natomiast mają te rzeczy i potrafią to promować. Zwróć uwagę, że, jednym, że wydarzeniem jednym z bardzo ważnych w świecie smakoszy e, owoców morza jest słynny festiwal ostryk e, w Galway. Mm -hmm. e, Galway Old Oyster Festival, który przyciąga zwiedzających e, nie tylko z Irlandii, mm -hmm. ale i, czy to z Wielkiej Brytanii, czy ze Stanów Zjednoczonych. I to jest swoisty, swoisty cały e, festyn ogólnoeuropejski nawet, czy tam ogólnoirlandzki na pewno. Dobrze. Dobrze. Po chwili muzyki wrócimy do historii. Mama He's Sunday near the 1 of August Watch the answer, finally it was Dublin and Kildare Failing us to merry dance, we never even had a chance Outside I'd say we'd drive, I'd swore I didn't care oh, Now on Sunday I'll go back west and say Powstanie wielkanocne, czyli 23 kwietnia minęła 90. rocznica założenia państwa irlandzkiego, czy dobrze mówię? No nie do końca, nie do końca. Powstanie wielkanocne jest o tyle ważne, że wtedy zostało, zostało proklamowane powstanie Republiki Irlandzkiej. Patrick Pierce na stopniach GPO w Dublinie, Głównego Urzędu Pocztowego odczytał deklarację powstania Republiki Irlandii. I to jest bardzo ważne wydarzenie, ponieważ samo powstanie zostało bardzo szybko przez Brytyjczyków stłumione, stłumione w ciągu tygodnia. Natomiast było to wydarzenie, które jakby, do którego odwołuje się obecne państwo irlandzkie, jako do powstania, proklamowania powstania Republiki Irlandzkiej. Wtedy trudno powiedzieć, żeby było już stworzone państwo irlandzkie, natomiast dano jakby temu podwaliny co w efekcie zaowocowało w 1922 roku e, wojną o niepodległość, a w efekcie powstaniem wolnego państwa irlandzkiego. Natomiast Republika Irlandii powstaje o wiele później, e, zostaje proklamowana dopiero, dopiero e, po II wojnie światowej. E, jako Republika Irlandii, tak która istnieje w niezależne Natomiast wcześniej było to tak zwane wolne państwo irlandzkie, e, które swoje korzenie miało właśnie w powstaniu wielkanocnym była taka ciekawa rzecz, powstanie wielkanocne przede wszystkim w 90% można by powiedzieć miało miejsce na terenie Dublina. Aczkolwiek warto też wspomnieć o tym, że w paru innych miejscach w Irlandii też próbowano podjąć walkę. Co prawda nie miała ona większego, większego znaczenia. I samo to powstanie, stłumione przez Brytyjczyków bardzo krwawo, było o tyle interesujące, że pierwsza reakcja Irlandczyków, mieszkańców miasta, Dublina, była na to powstanie bardzo negatywna. Znane są opisy, które mówią nam, że kiedy Brytyjczycy prowadzili ulicami Dublina wziętych do niewoli powstańców, ludność, irlandzka ludność Dublina pluła na nich i rzucała na nich obelgi. Nienawidziła powstańców za to, że doprowadzili do zniszczenia całą duch. Sackville Street, Sackville Street, dzisiaj O'Connell Street, że zrujnowali centrum, przez nich zrujnowane zostało centrum miasta. E, sytuacja wyglądała to. dosyć, dosyć e, przykro, e, gdyż wydawało się, że całe to powstanie zostanie potępione przez samych Irlandczyków. Natomiast Brytyjczycy popełnili fundamentalny błąd, a mianowicie, chcąc pokazać swoją potęgę, rozstrzelali przywódców powstania. E, rozstrzelano ich bardzo szybko po powstaniu, a mm, sam akt egzekucji i pochowanie powstańców na wzgórzu Arbor, Arbor Hill w Dublinie spotkało się z wielkim potępieniem, takim szokiem tych Irlandczyków, którzy wcześniej potępili powstańców. Oni potępiali powstańców mówiąc po cholerę zniszczyliście nam miasto, ale z drugiej strony byli przerażeni okrucieństwem Brytyjczyków. Stąd Brytyjczycy strzelili sobie gola samobójczego i w ten sposób poprzez swoje okrucieństwo wzmogli tylko antyangielskie nastroje i doprowadzili później do wojny o niepodległość. I tak to się wszystko zaczęło. I tak to się wszystko zaczęło i dlatego to GBO jest tak ważnym miejscem dla historii Irlandii, no bo tam się rodziła Republika Irlandzka. Nierozerwalnie z historią Irlandii wiąże się także konflikt protestantów z katolikami. Jak, jakie jest Twoje zdanie na to wszystko i, i może w, szczególnie teraz, kiedy nie wiem, czy wszyscy wiedzą, czy nie wiedzą, ale zabito byłego szpiega angielskiego niedawno. Dość to była... Z Znana dość głośna sytuacja w mediach, ale jak, jak wygląda Twoje zdanie na temat całego konfliktu? E, tak, Przede wszystkim um, używanie określenia, że jest to konflikt katolików z protestantami jest uproszczeniem. E, prędzej możemy mm. mówić tu, że to jest konflikt bardziej lojalistów, e, czyli zwolenników korony brytyjskiej, lojalnych wobec Londynu, e, a republikanów, czyli zwolenników mm. połączenia Irlandii Północnej e, z Republiką Irlandzką w jedno państwo. E, rzeczywiście tak jest, że większość republikanów to katolicy, większość lojalistów to protestanci. To prawda. Natomiast podział religijny w tym momencie troszeczkę schodzi na plan dalszy. Nie, nie. Prawidłowo tylko, że kiedyś to był pierwszoplanowy podział. Najpierw była religia, a później polityka. Powiedz mi, jakiego jesteś wyznania, to powiem Ci, kim jesteś. Teraz mówienie, kim jesteś jest utożsamiane z religią. Tylko, że religia jest jakby tak, tak. na drugim planie. Tak, w Belfaście było kiedyś tak, że lewa strona chodnika dla protestantów, prawa dla katolików i, i, pa i nie parapety, tylko krawiążniki pomalowane wiadomo w barwy przynależności zgadza katolickiej. Się, zgadza się tutaj, że, że, że, że pokazywanie swojej przynależności było tam bardzo, bardzo mocne. Natomiast, natomiast co jest istotne, hmm, od 1998 roku mamy w Irlandii Północnej rozwinięty proces pokojowy. Podpisano wtedy tzw. Porozumienie Wielkopiątkowe, Good Friday Agreement w 1998 roku, które zakończyło działalność zbrojną na tamtym terenie, gdzie główna siła Republikanów, czyli Irlandzka Armia Republikańska, IRA, zawiesiła działalność militarną. Podobnie zrobiły to bojówki protestanckie, czy te lojalistyczne, jak wolimy. Rokowania cały czas się toczą. Stroną tutaj republikańską jest przede wszystkim partia Sinn Fein, my sami, reprezentowana mm -hmm. przez czerego Adamsa. Eee, powstaje cały czas powstają mieszane władze eee, republikańsko-lojalistyczne na terenie Irlandii Północnej. Eee, I cóż, myślę, że, że, że jest tu ogromna szansa, że eee, zakończy się to w sposób pokojowy. Dobrze, proces pokojowy się zaczął, ale mam pytanie, czy jest szansa, żeby Irlandia była... W najbliższej przyszłości jedną Wielką Irlandią, nie, nie podzieloną na Irlandię Północną, nomen, nomen protestancką i Irlandię Republikę Katolicką. Czy, czy są szanse, żeby Irlandia była jedną Wielką Irlandią? Jak e, myślisz? Jest co, moim zdaniem absolutnie tak. Są takie szanse jak najbardziej, natomiast e, nikt zdrowomyślący nie będzie mówił o żadnym terminie, bo to jest niemożliwe pokazać no. kiedy. Natomiast zdecydowanie tak, zaraz wytłumaczę w jaki sposób i w jakich okolicznościach. Pierwsza rzecz proces pokojowy, jak wspomniałem, ten wynikający z porozumienia wielkopiątkowego z 1998 roku trwa po dziś dzień. I to jest wielki sukces, to raz. Rozbrojenie... za. Dwa. W zeszłym hmm. roku, w 2005 roku Irlandzka Armia Republikańska ostatecznie i to jest hmm. bardzo ważny fakt, ostatecznie Ira ogłosiła zakończenie działań wojennych przeciwko Wielkiej Brytanii. Czyli innymi słowy zadeklarowała zakończenie wojny. To nie jest już zawieszenie broni, ale zakończenie wszelkich hmm. działań wojennych, na amen. Mhm. E, następuje rozbrojenie. Oczywiście, jeżeli ktoś powie, że się w stu rozbroi jedna i druga strona, no to między bajki to można włożyć, mhm. bo rozbroi się z tego, co będzie chciała się rozbroić. Natomiast coś tam w tych magazynach leżeć będzie, będzie cały czas. To na pewno. E, I tutaj nie róbmy sobie złudzeń. Ale najważniejsze jest to, żeby się nie tłukli i nie mordowali mhm. nawzajem. Wspomniałeś tutaj mm. o, o zamachu bodajże na pana Donaldsona na zastrzeleniu mm. jednego z, z ważniejszych o, osób mm. z partii Sinn Fein, z kierownica partii Sinn Fein, który okazał się bardzo wysoko w tej partii republikańskiej zamocowanym szpiegiem brytyjskim. No, podobno Zosta był podwójnym takim pod pod podwójnym, podw natomiast no, został zlikwidowany, został mm. zamordowany i to prawdopodobnie przez republikanów, bo jak mawiają Ira nie daruje zdrajcom mm. i nawet nawet jak nie prowadzi działań przeciwko Brytyjczykom, to zdrajców eliminować będzie. I z tym się można liczyć, że na pewno takie rzeczy będą miały miejsce i to, to nie jest dziwne. To jest standard pewien. E, niestety z, z, z, z taką walką ze zdrajcami trzeba się liczyć. E, natomiast e, wydaje mi się, że pierwsza rzecz to e, ludzie przestaną myśleć o walce, jeżeli będzie im dobrze. Byt określa świadomość, Karol Marx tak powiedział e, i coś w tym jest. Jeżeli ludziom się żyje dobrze, jeżeli ich e, egzystencja jest bardzo korzystna, to po cholerę on ma walczyć. Jeżeli, jeżeli jest jemu źle, jest gnębiony, jest biedny, to on chce rewolucji. Ale jeżeli ma pełny brzuszek i żyje w komforcie, to po co? To jest kolejna rzecz. A więc dobrobyt w Irlandii, który się pojawia, inwestycje gospodarcze, praca dla tych, którzy tej pracy nie mają, to na pewno dużo zmieni w mentalności. No i jeszcze jedna rzecz. Wszyscy się zgadzają też z, z e, ekspertów patrzących na Irlandię Północną, że prawdopodobnie musi wymrzeć przynajmniej jedno, być może dwa pokolenia ludzi, którzy liznęli chociażby wojnę. Ci, którzy byli zaangażowani w konflikt, oni nie zmienią swojego punktu widzenia, oni muszą umrzeć. Śmiercią naturalną po prostu. Ich dzieci, wychowane już w pokoju, to też nie wiadomo, czy do końca będą czyści emocjonalnie, bo będą pamiętać, że ojciec był gnębiony, że wujka zastrzelono i gdzieś to skażenie może być. Ale jeżeli już te dzieci będą wychowywane w pokoju, w tolerancji, we współpracy z sąsiadami, to już może to zmienić punkt widzenia. Dlatego też niektórzy mówią, że ten proces pokojowy może trwać 10, 15, a może i 30, 40 lat. Eee, zwróćcie uwagę, że eee, powiedziano wprost, o losie Irlandii Północnej zadecydują jej mieszkańcy na drodze referendum. A więc o tym, co się ma dziać z prowincją, decyzje podejmą tam mieszka mieszkający ludzie. W tej chwili nie mówi się nic o jakimkolwiek referendum, bo jakby ani jednej, ani drugiej stronie na tym referendum nie zależy. Wiadomo, że to wszystko musi się odleżeć. Tu musi minąć dużo czasu. A myślę, że to, co się dzieje, to o czym wspomniałeś, że jak jeździłeś do Belfastu, do Irlandii Północnej, nie było żadnych granic, to to jest właśnie mm. to. Bo tu dochodzi do jednoczenia się Irlandii de facto. Nie de jure na, na papierze administracyjnym, mm. ale de facto, że ten Irlandczyk z południa czy z północy mm. może swobodnie sobie jeździć tam i z powrotem. Robić zakupy, gdzie mu się podoba i nie ma żadnej kontroli. I tak naprawdę pozostałością, która w oko kole jest to, że na północy mamy funty brytyjskie, a na południu mamy euro. Natomiast w momencie, gdyby zakładając, że za parę lat Wielka Brytania wejdzie do systemu euro, co jest możliwe, wtedy będzie już jedna waluta nawet, a więc to jest kolejna rzecz, która bardziej unifikuje. Jeżeli Irlandczycy zaczną pracować na północy, a mieszkać na południu i odwrotnie, to wtedy wyjdzie tak, że ta granica administracyjna na papierze faktycznie jest fikcją. I myślę, że takimi krokami w ciągu tych kilkunastu, może kilkudziesięciu lat na pewno dojdzie do zjednoczenia. Natomiast ważniejsze jest chyba to zjednoczenie de facto niż de jure, o którym wspomniałem. Dobrze, świetnie. To tyle o historii dawnej i teraźniejszej Landii. Zapraszamy na chwilę muzyki i po przerwie mały teścik dla Kultofa. O, halo, ding ding ding ding O oh, ja cię telefon dzwoni. He, he, he, he, he! Odbierz, odbierz normalnie, bo przecież ktoś chce z tobą porozmawiać, może coś ważnego tutaj być. Może z apteki dzwonią. Halo, halo, halo, ding ding, ding ding ding! How, how is life in Frankfurt? Oh, that's good, that's good here as well. You've heard the story that, that uh, I'm going to write a guidebook to islands. <laughs> the Pulitzer, maybe. <laughs> okay, okay, you'd like to talk with Justina? I resume. Okay, okay, no, no, no problem, no problem, no problem. Okay, just uh, wait a while, okay. Hello, hi, hey, kuna. Dzwonię, dzwonię i dzwonię, aż mi się perec denerwował, to ile będę tak jeszcze dzwoniła? Słuchajcie, poszukać, to nie tylko dla olsów. Zapraszamy do reklamy. W tym mieście jest wielu interesujących mężczyzn. W tym mieście... Jest wiele interesujących kobiet. Ale w tym mieście jest, jest tylko jeden interesujący podcast. Nie tylko, nie tylko dla orłów. Nic to nic ująć. Hey there, you are listening to samosia .com. German podcast in Polish language. Eminem, Ruck, Alice Cooper, Exhibit, Alija. Co ich łączy? Kojarzycie?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 -digi -digi -digi -digi Ważny komunikat. Podcast Hochlander. Holandia, 4 metry pod poziomem morza. To miejsce skąd nadaje. Treści proponowane. Wiadomości i ciekawostki z tego niezwykłego kraju. Moje wrażenia i przeżycia oraz muzyka. Informacje ze świata internetu, podcastu i wszystko to, co wpadnie mi do głowy. Adres internetowy www.hochlander.net. www.hochlander.net. 2H przez CH Zapraszam Cześć, nazywam się Irek Roszkowski i zapraszam wszystkich do nowego polskojęzycznego podcastu o wdzięcznym tytule Polska Floryda. Floryda to słońce, plaże, przylądek Kanady'ego i Disneyland. No i oczywiście Polonia, która tutaj mieszka. W naszych cotygodniowych podcastach nie zabraknie ciekawostek, informacji o życiu w USA, a w szczególności właśnie na Florydzie. Co będzie? No, Polonijna muzyka, rozrywka, humor, gotowanie, film i dobra książka nie sposób wymienić wszystkiego. Po prostu trzeba nas słuchać co tydzień zamawiając subskrypcję w iTunes na hasło Polska Floryda lub bezpośrednio ze strony polskafloryda.com. Floryda przez Y, polskafloryda.com. Co jeszcze? Dziękuję za umieszczenie mojego promo, pozdrowienia dla wszystkich polskich podcasterów i do usłyszenia w podcastach Polska Floryda. Bye! Żegnamy reklamy. Ja tu widzę niezły burdel! Katarzyk jest Podcast polenia. Nie tylko dla Orłów. Dobrze, czas na koniec, czyli 10 pytań do Krzysztofa. Pytanie, odpowiedź: mhm. Towarzystwo Polsko-Irlandzkie to? Moja wielka miłość. Dobrze. Irlandia jest zawsze? Piękna. Jeśli piwo, to? E, Marfis. Irlandczyk jest zawsze? <grym> bardzo sympatycznym gościem. Najbardziej lubię w Irlandii? E, Zachodnie Wybrzeże. Jeśli whisky, to? E, Bushmills. Proszę bardzo. Na weekendowy wypad o Irlandii najlepiej wybrać się. Na Aquila Island z dziewczyną też. Nie lubię Irlandii? A kiedy pada? Kiedy pada? Polacy w Irlandii są miejscami przerażającymi. Ulubiony sport irlandzki? A jak wspomniałem, nie mam takiego, tak. natomiast fascynuje mnie. Tak. Harling. Tak. I najlepszy podcast polski to. Cóż, znam tylko jeden. Nie tylko dla Orku. Dziękujemy. Do usłyszenia w następnym podcaście. Do usłyszenia.